Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy raz, była wiosna. Słońce coraz bardziej ogrzewało skostniałe zimą kości. Ptaki coraz radośnie śpiewały. Mimo to nic nie wskazywało, że wiosna tego roku będzie tak ponura. Nawet tak mrożąca, jak mrożąca była krew w żyłach Macieja Skwary dwa lata temu. Owe wydarzenia diametralnie zmieniły jego zdanie na temat fajności polskich podcasterów. A wszystko zaczęło się tak. Nie tylko... Dwa lata temu, kiedy rzeczony Maciej spotkał się z dwoma podcasterami, przeżył historię, którą Wam tu dziś powiemy i owa historia zaważyła na dalszym losie zarówno Macieja, jak i obydwu spotkanych przez niego osób. Maciej jest żywy, ma się świetnie, tych dwoje podcasterów już nie zostali, oni pozbawieni życia przez Macieja i jego wspólniczkę działających pod śląsko-niemieckim szyldem bez nazwy. Zatem dziś historia mrożąca krew w żyłach. Ja mówię, ale, ale chłopaki, może byśmy gdzieś usiedli na jakiejś ławeszce, ale porozmawiali po prostu, bo ja, ja nie jestem w formie. A przemian wtedy oczywiście przerywam, jasne Filip, chodź, idziemy się napić, nie było to dwa lata temu, kiedy doszło do spotkania, trojga podcasterów, wszystko układało się świetnie, ale tylko do pewnego momentu. Przestaje mi się podobać ta cała sytuacja. To się źle skończy. I w tym momencie, gdy chciałem zaprotestować i zapytać się, jakim cudem oni są trzeźwi jak świnie, urwał mi się film. Ale to jeszcze nie jest najbardziej przerażająca część tej opowieści. Otworzyłem oczy i widzę ciemność. Zakopali mnie żywcem. Ale nie, najgorsze miało dopiero nadejść. Zorientowałem się, że jestem w bagażniku samochodu. Nie potrafię wyprostować nóg, nie potrafię wyprostować rąk. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy. Boże! Złapać się za tyłek. Tyle się mówi o tabletkach gwałtu, które dodaje się do drinków. Słyszę kroki. Ktoś wkłada kluczek do zamka od bagażnika. Spojrzałem. Dwie złowroże, złowrogie twarze. Wychodź. z Skwara. Próbowałem protestować, albo w ogóle dowiedzieć się, o co chodzi. Powiedziałem, a, a, chłopaki, a, a, o, a, o co chodzi? Zamknij się, skwara. Kop. I w tym momencie przemian wyciągnął łopatę, która przez całą drogę w bagażniku gniotła mnie w piacy i rzucił przede mnie, przede mną, przede na podłogę. Ja mówi co? A on tylko powtórzył, kop, skwara. Ale chłop ch ch ch chłopaki, o co wam chodzi? A oni mi mówią, jak to o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o nazwę. Ja mówię, ale jak? O nazwę. Od samego początku mieliśmy chrapkę na twoją domenę i nazwę. Albo nam przepiszesz tutaj domenę i wszystko, co jest związane z tą nazwą na nas, albo dostaniesz kule w łeb. Miałem chwilę, żeby zebrać myśli. Parę razy machnąłem łopatą. Cały alkohol jakby opuścił mnie po tej ciężkiej pracy organizm, Zaczynałem myśleć racjonalnie. Spojrzałem w stronę moich oprawców. No tak, mogłem się z tego spodziewać. Jeden z Holandii, z Amsterdamu. Mamy bandytów i zboczyńców. Zresztą to blisko do Belgii wiecie, co tam się dzieje, nie? Drugi zdecydowanie mózg tego całego interesu. Wyrachowane spojrzenie, zimne, stalowe oczy. W tym momencie Przemion powiedział, fajne koraliki, Filip się na chwilę rozluźnił i mówi, dzięki Przemion. I w tym momencie, na ułamek sekundy, stracili mnie z oka. Ja złapałem saperkę, uderzyłem z całej siły na ośle przed siebie i usłyszałem takie dwa gongi. Jednym ciosem powaliłem obu na ziemię i zacząłem uciekać, zacząłem biec, przedzierać się przez ten las. Uciekł, ale zapałał zemstą, postanowił wyrównać rachunki. Wiedział, że albo oni, albo on. Nie ma miejsca dla nich trojga. Chcecie? domenę, Nazwę? Bez nazwy net? Słyszysz Filip, słyszysz Przemek? Nigdy. Słyszysz Filip. Słyszysz Przemek nigdy słyszysz Przemek moim Nigdy słyszysz Przemek po moim Minęły dwa lata, dwójka rzeczonych powyżej podcasterów, no wiecie, o których czytałem już od dawna była zimna i znajdowała się w pozycji horyzontalnej sześć stóp pod ziemią. Czy jest stary poza mną? Stary poza, tu przyjechaliśmy, to jest tak przerażające. Musimy podskoczyć w jedno miejsce i trochę pokopać. Dobra, a te łopaty, co w bagażniku są, co chciałeś. No, żeby... masz. Rzucz to, tam. O. Dobra, rzucz tam, to się przyda na Tarkę masz i jedziemy za żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Jeden z jego największych fanów z województwa rzeszowskiego postanowił sprawdzić, czy było naprawdę tak, jak mówił Skwara. Zatem po długich przygotowaniach Pepe, bo o nim tu mowa, postanowił namówić swojego starszego kolegę Papę, by pomógł mu rozwikłać nurtujący go problem. Papa, znający świętej pamięci Filipa bardzo dobrze, nie zawahał się, nie zawahał się pomóc aczkolwiek nie do końca wiedział jak ten plan ma wyglądać zatem zapraszam was na cmentarz gdzie sprawy zaczynały wyglądać poważnie pojedziemy na cmentarz ja wiem o pewnej sprawie w której nie wiem czy wiesz zakopali Filipa bo chcieli go wykończyć w ciemnym mi ciągniesz po mrozie, ale podejrzewam, że da się coś z tym zrobić. Idź powoli. Na jakąś muzyczkę. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynik... O, o! o! o, to, o to, to, to jest fajne. Znasz to? O. Ty, znam tą blogię. O kurcze. No, wow. Wow. Dobra, uważaj, to Dobra. Ale kurde, ciemno. O, a jak na dzisiaj dobrze. Że dobra jest, że nie leje tak strasznie. Dobrze, że zabrałem termofor. Tylko pamiętaj, akcja ma być szybka. Wpadamy. Jak go znajdziemy, to wynosimy się, wiesz? Mam takiego gościa, który para się czarną magią i takim, wiesz, okultyzmem, różnymi takimi sprawami. Powiedział, że jak przyniesiemy Filipa, to spróbuję go ożywić. Stary, nie wierzę w takich magów. Ale oglądałem Frankensteina. Słuchaj, był taki koleś, co wiesz, przyjechał go samochód i urwało mu nogę. I wiesz, że ten koleś tam miał części ze szpitala i służyli. I ten, I ten gościu tam Widziałem go nieraz w parku okuli w prawie chodzi bo tak na tą nogę kuśtyka doprawioną Ale normalnie wiesz Pije bolę w parku Tam z gośćmi w szachy gra na ławce Wszystko kultura Także wiesz Tylko czy on tym wszystkim Będzie w stanie nagrywać Właśnie kurde no, Ale wiesz Trzeba spróbować Wiesz Przede wszystkim najważniejsze Żeby nam powiedział Kto, kto go wsypał nie? Kto, kto go wrobił to Musimy ukrócić wiesz Pewne sprawy Wiesz, to tak jak z żenią było, nie? Sypną i teraz. Wyciąg z Karipu. Mają daren, kamary, wyciąg z karipu. Ale żeby nadać sprawie poprawny bieg, to najpierw na wspomniany cmentarz trzeba dojechać. Oho, zaraz będzie padać. Kupało, no, powiedz mi w ogóle, po co ty na cmentarz przetargałeś o tej godzinie? No, musisz mi pomóc, bo sam nie dam rady. Wiesz, jaka jest afera? gdzieś to ja się dowiedziałem że Filipa to chciała wykończyć Samosia ze nie Skwarą. Nie, Filip sam skończył nagrywać. Co ty? To wcale tak nie było. Nagrał ostatni odcinek i koniec to po Filipie. Było wszystko zmontowane i upozorowane. Samosia poprosiła Przemo i Skwarę, żeby wykończyć Filipa, bo nie mogą podcastów swoich rozwijać, bo Filip zawsze najlepszy i najlepszy. To, to co, że on ich blokował niby? Tak. I normalnie się zmówili. Złapali go i go wykończyli podobno. Chodź, szukamy. Ja wiem, gdzie to jest, to zobaczysz, czy to prawda, czy to nie. No dobra, bo mówicie, to było. Dobrze, że jest wieczór, i to tak nikt nas się. nie będzie widział. Uśpieszmy się. Takie nie przerażają. Ubrani na czarno, uzbrojeni w łopaty, w latarki oraz inne sprzęty potrzebne do ekshumacji, szli po cichu przez cmentarz a że mieli niezły kawałek do przejścia, papa przyświecał sobie latarką i oglądał mijane nagrobki. No, strasznie to. Ja nigdy bym nie przypuszczał, że oni go chcą wykończyć. Patrz, pomnik rodziny Grabowskiej. Krzysztof Grabowski żył lat 20. Tak się kończy, jak się wiesz zadrze z To winem. Znałem kiedyś jakiegoś Grabowskiego. Jakiś podcast chyba nagrywał. To było dawno. Jeszcze jak Filip nagrywał... Grabasz i mówił, że za flaszkę mi pokaże, gdzie to jest. Dogadałem się z nim. Wiedział, żebyśmy przyszli w nocy... A to potem mówię, żebym wziął flaszkę. Ale to, wiesz... Wypiłem po drodze. Ja wiem, dałem mu samą wodę. Aha. Przecież... Okay. Wiesz, pociąg nie wiedział, o co chodzi, nie? Tam produkują trudniej. O tej porze? Chyba jakieś super zlecenie. Podobny do tego jak... Martwy sezon, ale kręci się cały rok. Martwy sezon. U, u, u, u. To już tutaj niedaleko. Chodź papa, chodź. Ale byłeś tu wcześniej? Byłem, ja wiem gdzie to jest. Dobra. Patrz, podobno to tutaj go zakopali. To chyba tu. Filip Poznański. Aha, sprytnie to wymyślili. Tak. Po dobrych 15 minutach wreszcie dotarli na miejsce. Skrzętnie zakamuflowane pomiędzy setkami innych podobnych grobów. Papa z racji tej, że wyciska na klatę 160 kg. Samodzielnie odsunął wielką granitową płytę zakrywającą grób bez większego wysiłku. To jest Musimy tą płytę ściągnąć do środka. coś przez płot. Dobra, łabie z jednej strony. No. no dobra. Oh, muszę się. A. Oh. Widzisz? U, u, u. bliżej. Widać wiek, Odgarnij, odgarnij to jeszcze. Ty, a jak to nie ten dróg? Będziemy kopać jeszcze raz. Trudno, może będą jakieś fanty. Jak nas nakryją to dostaniemy czapę. Albo dwie. Papa wyjął z plecaka saperkę. Pepe miał swój zestaw małego ogrodnika zawierający Grabki, małą łopatkę, wiaderko i dziurkownik do robienia, do robienia dziur nasadzenie nasion. Tak czy owak, zaczęli kopać. No ale na trumnę to mu pożałowali. I otwieram wieko. No, Ostrożnie Rodzina z Poznania to wiesz. Ty, patrz się. Ty czekaj. To? On? Ale taki jakby, jakby całkiem żywy. Otworzyli wieko trumny i oczom ich ukazał się Filip. I wcale źle nie wyglądał. Nie było czuć smrodu rozkładającego się ciała. Nie było też widać jakichś większych uszczerbków na jego wciąż młodej twarzy. Wyglądał całkiem, całkiem. Kurczę, on wygląda, jakby spał. Czekaj, ma jakąś kartkę tutaj. Zobacz, co tam jest. Zobacz. Patrz, patrz, patrz. Kto mnie odnajdzie? Wciśnijcie wciś... play. Klawisz play. Czyli ma pa... słuchawki. I iPoda. No tak, Dawidziński bez iPoda. Dobra. Obaw, Co się stało. To też nie wygląda, jakby spał. Ty, ty, ty, ty, ty. Rusza, rusza palcami. Słyszysz tę muzykę? Czołówka dla nie tylko... dla Orów. Ale ciekawe, ile dali w łapę wiesz. Tak. I ten nagrobek poznański. Co to było? się idzie. Ja, żeby się nie skończyło tak, że za chwilę i my tutaj będziemy koło niego leżeć. Wyciągamy go i spadamy. Dobra, szybciej to zabrać. Ale jakiś taki sztywny jest. Jak nie on. Kurde, ja nie widziałem, ale... Ale tak dziwnie wygląda. Po wyciągnięciu i oczyszczeniu z ziemi i innych roślinnych części oblepiających jego prawie nagie ciało, bo zostawili mu tylko buty, panowie stwierdzili, że ciągnięcie delikwenta do samochodu będzie zbyt dużym problemem. Dlatego wpadli na genialny plan. Papa rozmontował swojego Walkmana wyjął baterię R9 i przyłożył mu ją do języka. Nie może go prądem, co? Chodź, spróbujemy go prądem. Wyciągaj baterię, spróbujemy go prądem z 9 V na początek. Dobra. Na darmo. Postanowili zdjąć buty i po prostu użyć łaskotek. Udało się. Filip ożył. I choć był jakiś taki miętki i flakowaty, bez wyrazu,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 To my! Przecież Cię uratować! Dobra, on sam nie pójdzie w nas do Bierzemy go i spierdzielamy, go tutaj zaraz nas nakryją. Dobra, bierz, bierz go pod rękę i spustę, po... Pakuj go na wózek. Na wózek go. Dobra, no, dobra. Spierdolki, yeah. Filip chodź. No, chodź, nie ociągaj się, trzymaj się. Trzymaj, trzymaj się papy. Idzie dobrze. Jedziemy, jedziemy do Stary, musisz rozruszać podcasting musisz, musisz musisz, wracać, stary, bo wiesz Dzieją się takie cuda tutaj teraz Klucho się dzieje, góral już rządzi od trzech lat no, Skwara też zgarniał nagrody No w ogóle Wszyscy Skwara już zaczął nagrywać w garażu Od kiedy cię nie ma W ogóle to teraz robią po dwa, po trzy podcasty Jedna osoba, wiesz, jak kręcą, jakie lody Trzeba tutaj coś zrobić, porządek z tym wszystkim Musisz skończyć ten monopat Nie pójdziemy przez główną bramę bo tam stoi cieć musimy skoczyć przez płot Dalej, no, pasz, przez płot Dobra, chodź, chodź jest Gdzie tam patrz, jest dziura chodu, Co się Panowie... Musimy to wszystko postawić teraz na nogi. Filip... Jakby ty się wyjesz? trochę? Musimy go nieść. Wpakujemy go do bagażnika z łopatami. Ale... Dobrze jest, bo myślałem, że będziemy go musieli, wiesz... Budzić od zombie jakieś, proszę ciebie, do tego, do mojej znajomej cyganki, że będziemy go musieli zawieść to stale doktora Frankensteina. Do auta, umęczeni, spoceni, wrzucili go do samochodu, a dokładnie do bagażnika, snując plan awaryjny w razie wpadki na trasie. Ruszyli. Droga była długa i męcząca. Kilkanaście kilometrów krętą drogą. Jakby to? Wiesz, jakby coś to, to najwyżej yy, spróbujemy na ten do szpitala jeszcze podjechać. Powiemy, że miał wypadek w razie czego, że potrącił go ten. Potrącił go rowerzysta. Dobra. Nic nie będziemy mówić, że leżał gdzieś tam wiesz, w trumnie, tylko, tylko żeby nam dali kroplówkę, może go wtedy tego coś. jakoś. Podejrzanie pachnie z tę No to wiesz, musimy go umyć gdzieś. Tutaj w potoku go wypłuczemy trochę. Powiemy, że potrącił go rowerzysta i pchnął go i wpadł do potoku, a myśmy przechodzili i wyłowiliśmy go. Dane. Tylko musimy, nie, On nie może być pod swoim nazwiskiem, bo jak wiesz, ktoś sypnie znowu to będą jaja. Zapiszemy go jako Maciek Skwara. Dobra. Ja powiem na pogotowie, że to jest Maciek Skwara. Chociaż Skwara miał problemy z Zusem. Mogą go mieć na czarnej liście. To kto, jako kto go zapiszemy? Arek Trendowski. Nie, nie, nie. On jechał na Służbę Zdrowia. No. Przemek Siemion. On nie nagrywa od dawna. O, nie poza, pod, poza podejrzeniem. Przemek jest poza podejrzeniem. Dobra, to na pogotowie powiemy, że to Przemek Siemion. Potrącił go w wpadł do potoku, a myśmy go wyciągnęli i wydawało nam się, że jest pijany, bo taki jest nie, nie bardzo ten, nie bardzo się rusza i... No, ale, ale... a wersja wydarzeń jest ustalona. No. Je, jedźmy na pogotowie i dadzą mu kropówkę, a potem go wiesz, Jak tylko się ożywi trochę, tego wyciągniemy ze szpitala i uciekniemy, tak żeby nie było śladu. Idziemy, dobra. A myśmy... na miejscu już wszystko przygotowane? Wszystko już mam. Zoom jest? Wszystko jest. jest. Program do nagrywania jest? Jest program do nagrywania. Materiały na wszystkich Materiały są. są, ja to znalazłem ten zeszyt, Zresztą ja na Filip dopowie to pomożemy mu. Okej, okay. no to jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Podejrzewam, że da się coś z tym zrobić. Dobra, idź powoli, daj jakąś muzyczkę. Jak na Marszałkowski. Czaka weźmy tu do iPoda, żeby nowych podcastów nie słuchał. Nowego nie słucha nic. Z tego wszystkiego szpitala nie przejeżdżam. Co... Jest... Co... Co... Ale to Dobrze, że go Za nie zakończył tej Jak on tam wysiedział tyle czasu? Medytował chyba. To jest dobre, pół roku, jak nie lepiej. i wpadł do potoku, i muszę go tam znaleźć, jak się nazywa? nie, sporo był ziemią, przeczemy, przeczemy ksiemiem dobra, to zamoczyć poczekaj poczekaj, skoczy dojechali do szpitala Szpital znajdował się przy ulicy Komorowej byli zmęczeni, pełni nadziei i bólu pełni zadowolenia po udanej akcji Wzięli go pod ramiona i zaczęli prowadzić do sali przyjęć, oświetlonej wielkim neonem z czerwonym krzyżem, boku którego zabijał się wąż. Dawaj go, dawaj go. Szybko. Tam mój kumpel pracuje. Powiedział, że jest zmartwitaczem. Filip, pamiętaj, wpadłeś do rzeki. Potrącił cię rowerzystę. Dźwigaj się Filip, dźwigaj się. Kopiułeczkę, załatwimy wszystko, nie tyczę się papiery i minęły się I swoje Nie wiadomo, że tutaj wiesz, nie ma jakiś piekło. Ulżyło im, byli na miejscu. Plan się udał. Filip był ocalony. Zanim dotarli do izby przyjęć, już wejściu szpitala czekała na nich postać w białym kitlu i ze stetoskopem zawieszonym na szyi. Dobry wieczór, panowie. Czy to wywieziecie tego chorego z wypadku? Tak, to ten kolega. A co mu jest dokładnie? Co się stało? Podkręcił do rowerzysta, myśmy go znaleźli. Aha, no to nie fajnie. Salowy, salowy, salowy. Gdzie on się podziewa? Dawać mi tu wózek dla pacjenta i no szybko. Ta dzisiejsza służba zdrowia. Już lecę, pani doktor. Już wiozę wózek dla pacjenta. Tak, to ten kolega, to był wieczór. Tak, już my się nim dobrze zajmiemy. O i zajmiemy. Słyszysz Filip? Słyszysz Przemek? Nigdy. Bo nigdy. Bo mój... Słyszysz Przemek. Bo mój... nigdy. Słyszysz Nigdy. Kolejny odcinek. Wystąpili. W roli stopczyka stopa, w roli słonia sen. Jako liryczny detektyw wystąpił tektyw. Muzyka rzęsa. Produkcja w mamcie na oku. Studio 2004. Wszelka zbieżność nazw i osób jest zupełnie przypadkowa. Czytał Tomasz Knapik. Ciąg dalszy nastąpi. Tak, na pewno. Tak jest. Kręćcie z nami pośladami. Lektorzy zupełnie nie przeszkadzają, moim zdaniem. O ile oczywiście zgadza się intonacja. Mistrzostwem lektora jest, jeśli on stara się tak czytać, żeby go w ogóle nie było słychać.